Zapraszam na Kumaty Podcast, czyli rozwój dziecka w pigułce, tworzony przez moich ciekaw z kumatedzieciaki.pl. Oto ona. Witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu kumatedzieciaki.pl. Wszystkie materiały, o których będziemy rozmawiać w trakcie trwania podcastu, możecie znaleźć na kumatedzieciaki.pl ukośnik 01. Dlaczego zdecydowałam się na podcast? Uznałam, że ta forma wspaniale dopełni treści publikowane u mnie na blogu. Dalej najważniejszym elementem będzie prawidłowy rozwój dziecka, a także zabawy, które to umożliwiają. Dodatkowo będę starała się przeprowadzać wywiady z interesującymi osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia w tej dziedzinie. W związku z pierwszym odcinkiem, który kosztuje mnie mnóstwo nerwów, bo nie mam totalnie żadnego doświadczenia w tej materii, proszę dajcie znać, czy Wam się podobało. Moim gościem w tym odcinku będzie pani Natalia Minge, Pani Natalia jest właścicielem poradni psychologicznej Hippocampus oraz autorką wspaniałych książek o tematyce związanej z rozwojem dziecka. Dodatkowo przygotowałam małą niespodziankę dla moich słuchaczy, ale szczegóły za chwilkę. Witam serdecznie wszystkich w pierwszym odcinku podcastu kumatedzieciaki.pl. Pragnę gorąco powitać panią Natalię Mingę, psychologa z poradni psychologicznej Hippocampus w Poznaniu. Pani Natalio, bardzo się cieszę, że zgodziła się pani na to nagranie, bo cenię sobie pani książki, a w szczególności jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka. Zanim porozmawiamy o pani książkach, może opowie pani o swojej poradni. Jak wyglądają tam zajęcia, do kogo są one dedykowane? Witam serdecznie, oczywiście. Nie mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Zajęcia u mnie przede wszystkim dedykowane są rodzicom ponieważ ja dużo się stykam z małymi dziećmi i raczej staram się nie pracować z małymi dziećmi, ponieważ uważam, że mój wpływ na życie dziecka poniżej 6, 7 roku życia może być wyłącznie marginalny. Tutaj to rodzice mają wpływ absolutnie decydujący i to oni są najważniejsi, dlatego ja staram się pracować z rodzicami i pomagać rodzicom w tym, żeby im było łatwiej być rodzicami, żeby mogli mieć lepszą relację, żeby mogli lepiej wspierać swoje dzieci. Przede wszystkim to jest moim celem. Wracając do książek Pani autorstwa, to udało mi się zdobyć dwa egzemplarze Pani najnowszej książki Zgodne rodzeństwo, które będą do wygrania w konkursie organizowanym dzięki uprzejmości wydawnictwa Samosedno. Szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie na Facebooku i w materiałach na www.kumatedzieciaki.pl ukośnik 01. Pani Natalio. Może opowie nam Pani w paru słowach, o czym jest nowa książka? Książka koncentruje się wokół dwóch tematów. Prawie, cała, prawie połowa książki poświęcona jest przygotowaniu rodziców i znaczy pomocy, pomocy rodzicom w przygotowaniu starszego dziecka na pojawienie się młodszego oraz tym pierwszym tygodniom po pojawieniu się tego młodszego dziecka. Dlatego, że uważam, że to jest strasznie ważne, żeby ułatwić temu starszemu dziecku ten trudny okres, ponieważ to jest czas, kiedy dziecko bardzo dużą rzecz traci. My bardzo mocno się koncentrujemy na tym, co ono zyskuje, że my często słyszę od rodziców, że oni się postarali o młodsze dziecko dla starszego, żeby starsze miało towarzystwo. Natomiast jeżeli oni tak na to w dużej mierze patrzą, to bardzo mocno obciążają dziecko, bardzo dużo na niego zrzucają. Bardzo często oczekuje się od starszego dziecka, żeby było mądre, żeby rozumiało. Kiedy ono potrzebuje wtedy bardzo dużo wsparcia, ponieważ cały jego świat legnie w gruzach w momencie, kiedy mama wniesie noworodka do domu. To, co było dotąd jego, stanie się ich. Rodzice, którzy byli dotąd na wyłączność, będą musieli się podzielić. Znaczy dziecko będzie się musiało podzielić rodzicami i Tak naprawdę trzeba dać dziecku przestrzeń do dwóch rzeczy, żeby ono uwierzyło, że nadal jest dla rodziców tym samym, że jest tak samo ważne, żeby mogło tak naprawdę pobyć sobie przez chwilę chociaż w tej, w tej żałobie po byciu jedynakiem. a z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby stworzyć takie warunki, żeby dzieci mogły się poznać, żeby mogły się pokochać, żeby mogło się nawiązać między nimi przywiązanie, ponieważ... Relacja przywiązania między starszym a młodszym rodzeństwem jest bardzo zbliżona do tego, co czują wobec siebie rodzice i dzieci, ale też wymaga to takich samych warunków, żeby dziecko przywiązało się do rodzica i rodzic do dziecka muszą spędzać ze sobą dużo czasu, muszą być blisko i to blisko nie tylko w jednym pokoju, ale też blisko fizycznie i żeby dzieci mogły się tak blisko ze sobą związać, to właśnie to też jest potrzebne. Także bardzo dużo piszę właśnie o tym, jak stworzyć warunki, bo to jest tworzenie się przywiązania między, dzie między dziećmi, jest procesem naturalnym i on przebiega bez problemu, jeżeli rodzice nie robią, nie stawiają przeszkód na, na tej drodze. Więc tak naprawdę pół książki jest poświęcone temu, jak nie przeszkodzić dzieciom w tym, żeby były ze sobą blisko. Drugie pół książki poświęcone jest już dzieciom starszym, które często wchodzą ze sobą w konflikty, które się kłócą albo którym ustawiono już, te rzucono te kłody pod nogi i które są już w złych relacjach. co też się nierzadko zdarza, bo po prostu rodzeństwo jest tak naprawdę dla siebie obcymi ludźmi. I ta część poświęcona jest dwóm tematom, czyli tym, jak rodzic ma wytrzymać skłócącymi się z dziećmi w domu, jak pomóc im rozwiązywać konflikty i jeszcze druga część to jest to, jak pomóc dzieciom nawiązać relacje nawet w starszym wieku, kiedy mają tylko te kilka, nawet kilkanaście lat. Jak stworzyć, jak pomóc im tak naprawdę stworzyć rodzinę. Bo jeżeli my rozdzielamy dzieci, jedno idzie do złobka, drugie idzie do przedszkola, jedno idzie do szkoły, drugie jest w przedszkolu, te dzieci bardzo często mają już Osobnych kolegów, osobne koleżanki chodzą na inne imprezy urodzinowe, kto inny jest dla nich ważny, w inny sposób spędzają nawet często czas wolny, no bo chodzą na swoje zajęcia dodatkowe, mają ze sobą bardzo mało do czynienia i zdarza się, że po prostu rodzice odkrywają, jak dzieci mają po, po 10-12 lat, że mają zupełnie obce sobie wzajemnie osoby w domu, ale to też nie jest moment, w którym już nie da się niczego w tej kwestii zrobić. Znajduje się tam też sporo rad, co można zrobić, żeby pomóc dzieciom się poznać, zaprzyjaźnić i rzeczywiście stworzyć taką rodzinę, żeby za 20 lat one siebie nawzajem również wspierały. Generalnie w całej książce staramy się utrzymywać taką bardzo długoterminową perspektywę. Nie chodzi o to, żeby teraz było dobrze, żeby dzieciaki teraz się nie kłóciły, żeby teraz było w domu cicho i przyjemnie, bo to nie, nie tędy droga. Chodzi o to, żeby ci ludzie byli sobie bliscy teraz, żeby byli sobie bliscy jako Dorośli ludzie i żeby mogli znajdować w sobie nawzajem wsparcie wtedy, kiedy na przykład już rodziców zabraknie. Po to jest ta książka. Po to, żeby z jednej strony ułatwić bardziej dzieciom niż rodzicom nawet. Bo od rodziców oczekuje się często tego, żeby robili mniej, żeby bardziej się wycofali, żeby pozwolili po prostu naturalnym procesom działać. Nie wiem, czy zgodzi się pani ze mną, ale mam wrażenie, że problemy natury psychologicznej traktowane są jako tabu i przez to boimy się o tym rozmawiać. Tym bardziej, jeśli chodzi o nasze dzieci. Kiedy powinno się pójść do psychologa z dzieckiem? Jakie objawy możemy uznać za niepokojące? Kiedy powinno? To jest szalenie szeroki temat. Natomiast, ja najłatwiej będzie mi zacząć od tego, kiedy powiedzieć, kiedy rodzic powinien iść do psychologa. Kiedy rodzic czuje się bezradny, kiedy czuje się źle w kontakcie ze swoim dzieckiem, kiedy czuje, że nie ma na nic wpływu, i nie potrafi oddziaływać na swoje dziecko, albo kiedy, no właśnie, kiedy czuję, że nic nie potrafi zrobić, kiedy po prostu jest mu źle jako rodzicowi. W tym momencie, w pierwszej kolejności, rodzic powinien iść do psychologa po to, żeby dowiedzieć się tak naprawdę czego w tej relacji brakuje i co on może zrobić, żeby naprawić swoje relacje z dzieckiem. Bo w przypadku dzieci kilkuletnich to jest najważniejsze i to zwykle rodzic potrzebuje, potrzebuje wsparcia. Jeżeli chodzi o pójście do psychologa z dzieckiem, to zawsze mówię rodzicom, że oni wiedzą. Czyli jeżeli im się wydaje, że coś jest w rozwoju dziecka nie tak. Kiedy na przykład widzi, że dziecko mówiło, ale przestało mówić. Że się z nim kontaktowało, ale przestało się kontaktować. Kiedy rodzic ma wrażenie, że inne dzieci, ja wiem, wiem że nie należy porównywać, ale jeżeli rodzic ma wrażenie, że inne dzieci zachowują się zupełnie inaczej niż jego dziecko, wtedy koniecznie powinien iść do psychologa. Ja mam ostatnio do czynienia z sporą liczbą przypadków dzieci, które mają wyraźne problemy z więzią, które nie patrzą rodzicowi w twarz, które nie reagują na własne imię, mimo że mają ponad dwa lata i nie próbują być z drugim człowiekiem, zajmują się sobą. Teraz w dużej mierze z powodu dużej ilości elektroniki i małej ilości czasu, jakie się dziecko poświęca, takie problemy z więzią stają się coraz częstsze. Jeżeli czujemy, że dziecko funkcjonuje gdzieś obok, a nie z nami, kiedy nie patrzy na nas, nie próbuje się z nami werbalnie komunikować, chociażby, chociażby poprzez wystęknięcia tak naprawdę, czy mówienie po swojemu, wtedy powinniśmy się udać do psychologa, ponieważ jeżeli to jest małe dziecko, to jeszcze bardzo wiele możemy zrobić. Jeżeli tego nie zauważymy, dziecko będzie miało kilka lat, na każdy, każdy kolejny krok dalej jest coraz trudniej pomóc. Poza tym, kiedy widzimy, że dziecko ma problem, to już mówię teraz o starszych dzieciach, głównie o szkolnych, kiedy widzimy, że dziecko ma problem, a my nie potrafimy z tym problemem z dzieckiem rozmawiać, kiedy nie, nie wiemy, jaki to jest problem, a dziecko nam nie chce powiedzieć, albo kiedy wiemy, jaki jest ten problem i totalnie nie wiemy, co zrobić, to jest to dobry moment, żeby udać się do psychologa, chociażby na jedną, dwie rozmowy, bo to może bardzo dużo zmienić. Czyli tak naprawdę udajemy się do psychologa w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy totalnie nie wiemy, co się dzieje, albo wtedy, kiedy czujemy się bezradni wobec problemu. Czyli uzależniamy pójście do psychologa od naszego samopoczucia. Jeżeli ja nie wiem, to staram się dowiedzieć. Jeżeli nie wiem, co zrobić, to może ktoś będzie wiedział, co ja mogę zrobić. I to jest taki dobry moment, żeby iść, chociażby po to, żeby dowiedzieć się, że jest okej. Okay. Relacja mamy z dzieckiem jest wszystkim znana, ale relacje taty są już troszkę inne. Często mówi się o tym, że u matki rodzi się instynkt macierzyński. Mama wie, jak wziąć dziecko na ręce, potrafi rozróżnić, kiedy dziecko jest głodne, a kiedy potrzebuje przytulenia. A jak jest z ojcem dziecka? W jaki sposób buduje się więź ojca z dzieckiem? Wię więź może powstać tylko w tych samych warunkach, które powstaje z mamą. Ojciec przede wszystkim musi być. To nie jest tak, że mama intuicyjnie wie, jak wziąć dziecko na ręce, bo teraz... To nie jest intuicja. W ludach pierwotnych kobieta rzeczywiście od zawsze wie, jak wziąć dziecko na ręce, ponieważ obserwuje to, jak to robią inne kobiety. I ma okazję to ćwiczyć na obcych dzieciach, czy na bliskich sobie dzieciach, czyli rodzeństwie. Jest ciocią, jest kuzynką i te wszystkie dzieci się przewijają, bo rodzina jest duża i wszyscy sprawują nad nimi opiekę. Natomiast w naszej kulturze, kiedy bardzo często dziecko jest pierwszym noworodkiem, Jakie kobieta widzi na oczy, to wcale nie jest takie oczywiste, że wie, jak je chwycić. Bardzo często właśnie szkoły rodzenia tego uczą, bo kobieta czuje się niekompetentna. I to jest dokładnie tak samo. Tata się nie nauczy, nie będzie blisko dziecka, jeżeli nie będzie blisko dziecka. Jeżeli tata od początku jest przy dziecku, jeżeli on razem z mamą idzie do szkoły rodzenia, jest przy porodzie, jest od pierwszych dni, pozwala mu się na to, żeby chociażby nawet popełniał błędy, czy źle założył kieruszkę. Ale żeby ta relacja się rozwijała, to po prostu tata musi być obecny. Jeżeli on ma takie same prawa jak mama, może to dziecko wykąpać, może to dziecko uśpić, chociaż ja jestem zwolennikiem usypiania przy piersi, więc niekoniecznie tata może. Ale może je wykąpać, może je nakarmić, no też po szóstym miesiącu życia, bo zachęcam do karmienia piersią, ale wszystko inne, bardzo pomocne dla ojca i jego relacji z dzieckiem znoszenie w puście na przykład. Tatowie są świetnymi uspokajaczami dzieci, bardzo często mają w sobie dużo więcej spokoju niż mama i po prostu jeżeli są postępni kobieta nie kwestionuje umiejętności taty, to te relacje mogą się świetnie rozwijać. Jeżeli natomiast wszyscy robią wszystko, żeby mężczyzna nie uwierzył w swoje umiejętności, jeżeli jest na każdym kroku krytykowany, to on się po prostu wycofa. I tak naprawdę będzie czekał, aż dziecko zacznie mówić, aż dziecko będzie w pełni komunikatywne, aż dziecko będzie mogło iść z nim na rower i dopiero wtedy będzie się starał nawiązywać z nim bliską więź. To też jest jakieś rozwiązanie, aczkolwiek tych pierwszych lat tak na 100% nigdy nie nadrobi i zawsze będzie jakaś, jakaś pustka w nim głównie. Między nim a dzieckiem też może już nie być tak blisko, jak by mogło być. Także tutaj... Tak naprawdę trzeba pozwolić ojcu robić wszystko to, co robi mama i wtedy ta relacja będzie bardzo podobnie się układać. Tak jest na przykład ze spaniem z dzieckiem. Nie każdy wie, a pewnie mało kto wie, że ojcowie, którzy śpią razem ze swoją karmiącą żoną i swoim noworodkiem, mają dosyć wysoki poziom oksytocyny, hormonu przywiązania, hormonu szczęścia w dużej mierze i tym datom. Które mają blisko dziecko, jest po prostu łatwiej, bo ich mózg też się przekształca trochę, jak mózg mamy, jest nastawiony na potrzeby dziecka. Więc tutaj kwestie płciowe są takie nie do końca decydujące, bo mężczyzna też reaguje na noworodka hormonalnie, bardzo fizjologicznie, ale tylko wtedy, gdy z nim jest, funkcjonuje to ta fizyczna bliskość między nim a dzieckiem. Także to się wydaje być podstawą tutaj. Nie tata wychodzi z kolegami na piwo, bo tata bierze dziecko wszystko i idzie na spacer. Rozumiem, Pani Natalio, czy możemy wrócić do usypiania dziecka przy piersi? Dlaczego akurat jest Pani zwolennikiem takiej metody usypiania dzieci? Dlatego, że jest to kwestia czysto fizjologiczna. Mleku matki. Mleko matki matki to w ogóle nie jest tylko i wyłącznie pokarm. Mleko modyfikowane to jest pokarm. Mleko matki to są przeciwciała, to są też hormony, i Dziecko, znaczy mleko jest tak skonstruowane, żeby dziecko łatwo mogło się uspokoić i zasnąć, ponieważ w mleku matki znajdują się hormony, które uspokajają dziecko, matkę zresztą też, bo te same hormony właśnie się wydzielają w trakcie karmienia, dlatego dziecko będące przy piersi us uspokaja się i usypia w sposób naturalny, poza tym ma zaspokojone inne również potrzeby, czyli potrzeby bliskości. Dzieci nie chcą usypiać same w łóżeczku, dlatego że one nie mają wtedy poczucia bezpieczeństwa. Natomiast karmienie piersią zabezpiecza poczucie bezpieczeństwa dziecka, potrzebę bliskości, potrzebę ssania, zaspokaja też głód i pragnienie przy okazji oraz dostarcza hormonów, które pomagają mu się wyciszyć i wspierają proces zasypiania. Dlatego to jest najprostszy i najlepszy sposób na usypianie dziecka. Swobodnie, bez wyrzutów sumienia można to robić do trzeciego roku życia, a nawet dłużej. też dłużej to mało, które dziecko potrzebuje. Ponieważ dziecko, które dobrze kojarzy proces zasypiania, które kojarzy go z komfortem, z przyjemnością, z byciem blisko, łatwo przestawia się na zasypianie bez tej piersi, bo po prostu zasypianie nie jest czymś, co był lęk, tylko czymś przyjemnym. Spotykam się również z pewnymi obawami związanymi z uczeniem dziecka samodzielności. Mianowicie z tym, kiedy dziecko powinno uczyć się korzystać z nocnika, kiedy powinno pić z kubeczka, kiedy powinno się zacząć samo ubierać, wkładać buciki. Czego można wymagać od dzieci i w jakim okresie? Wiele mam obawia się, że zbyt wcześnie wprowadzają zmiany, że są zbyt wymagające. I jak sobie poradzić z takimi obawami? Ja uważam, że to mnie mama powinna wprowadzać zmiany i nie psycholog powinien decydować, kiedy dziecko jest na te zmiany gotowe. Zmiany powinny iść za dzieckiem. To znaczy tutaj to nie jest kwestia tego, że ja posłucham, kiedy ktoś mi powie, że ja coś powinnam zrobić, tylko ja posłucham swojego dziecka. Najlepszym momentem na wprowadzanie nocnika jest ten moment, w którym dziecko się tym zainteresuje. Nocnik może sobie stać od urodzenia w łazience, ale w momencie, kiedy dziecko zacznie się interesować tym, co robi mama w toalecie, tym, do czego służy nocnik, to, to jest świetny moment, żeby to wykorzystać i pozwolić dziecku eksperymentować z tym. Wtedy idziemy za dzieckiem i ono dostaje właśnie to, czego potrzebuje. I tak samo jest z wieloma innymi kwestiami. Po prostu wtedy, kiedy dziecko jest na coś gotowe, wtedy mu to pozwalamy to robić. Ja jestem przeciwnikiem uczenia samodzielności. Ja jestem zwolennikiem pozwalania na samodzielność. Na przykład jeżeli dziecko chce wejść na, jakieś, na jakąś drabinkę, to ja na przykład mam czterolatkę, która mówi, że ona chce i mam ją gdzieś wsadzić. Ja się jej pytam, czy ona tam sama nie może wejść. Ona się boi. to ja jej mówię, że skoro się boisz, to znaczy, że jeszcze nie powinna. Jak przestaniesz się bać, to znaczy, że będziesz mogła tam wejść. I jeżeli jesteś w stanie, w stanie tam sama wejść, to znaczy, że twoje miejsce jest tam. Ale jeżeli ty się boisz, no to znaczy, że nie powinnaś. Dziecko ma prawo decydować. I w wielu kwestiach ono jest właśnie w stanie. Tak samo jak z jedzeniem. Nie powinniśmy patrzeć na kalendarz z tym, jak dziecko chce jeść, czy już samo je, czy nie. Ja jestem zwolennikiem metody BLW, czyli dziecko je wtedy, kiedy jest na to gotowe, kiedy ma na to ochotę i je samo wtedy, kiedy chce jeść samo. Bardzo często my robimy taki błąd, że nie pozwalamy dzieciom robić tego, czego chcą w tym momencie, a dwa miesiące później stwierdzamy, że teraz już weszła pora na to, żeby się tego nauczyć. I jaki jest problem? Dziecko już wtedy nie chce, bo jego okres zainteresowania tym tematem minął. Czyli ja jestem za tym, żeby bardziej obserwować dziecko, bardziej patrzeć na jakim ono jest teraz w etapie i podsunąć mu to, co go w tym momencie interesuje. To jest najszybszy moment. Z tym odpieruchowywaniem nieszczęsnym to jest właśnie tak, że robiono badania w tej chwili nie przytoczę książki, e, które ja nich przeczytałam, ale byli rodzice, którzy praktycznie nie robili nic w kwestii odpielukowania i była grupa rodziców, która się bardzo starała. Różnica między tą grupą rodziców, którzy robili wszystko, żeby odpieluchować, a tymi, którzy nie robili nic, była w granicach błędu statystycznego. I tak jest z większością rzeczy. Nie możemy dziecka nauczyć chodzić, bo ono musi być gotowe do tego, żeby, żeby zacząć chodzić. Możemy stworzyć warunki, w których będzie mogło łatwo się uczyć. Ale nie możemy go niczego nauczyć i nie możemy go nauczyć samodzielności. Samodzielnie jest się wtedy, kiedy się jest na coś gotowym i się to robi. A nie wtedy, kiedy ktoś arbitralnie zadecyduje, że w tym momencie ty jesteś już powinien być na to gotowy. Na przykład są dzieci, które w wieku trzech lat są gotowe na obstawienie pielów. Często chłopcy. I to jest w porządku. A są dziewczynki, które w wieku 12 miesięcy czy 13 miesięcy są gotowe do kontrolowania swoich procesów fizjologicznych i to też jest w porządku. I tak samo jak umożliwiamy tym dzieciom, które są na to gotowe, podstawienie pieluch, tak samo powinniśmy dać spokój i nie terroryzować tych starszych dzieci, które po prostu nie są na to gotowe, pozwolić im po prostu dojrzeć do tego. I wtedy to będzie łatwo i bez płaczu. Ale. To właśnie jest kwestia tego, że nie podążamy za kalendarzem, nie podążamy dobrymi radami, tylko podążamy za dzieckiem. Bo jeżeli my coś przeoczymy, to będzie trudno. Ale jeżeli coś zrobimy za wcześnie, będziemy próbowali do czegoś dziecko zmuszać, to też będzie trudno i nasza praca pójdzie na marne, bo ona się tego nauczy wtedy, kiedy będzie do tego gotowa. Ostatnio byłam świadkiem sytuacji, w której niespełna półtora roczne dziecko bało się osób, które widuje średnio raz na dwa, trzy tygodnie reagowało płaczem, krzykiem zanosiło się. Pani Natalio, co może być powodem takiej reakcji i jak zaradzić takim sytuacjom? Dać dziecku czas i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Są dzieci, które właśnie dzieci, które czują się w pełni bezpieczne, bardzo często akceptują ludzi, którzy którzy przychodzą nawet z zewnątrz. Ale są też takie momenty w życiu prawie każdego dziecka, kiedy po prostu się boi obcych czy boi się ludzi, których widuje rzadko bo raz na dwa tygodnie to jest dla takiego dziecka w czy dosyć rzadko. I ono jest gotowe podejść do tego człowieka, tylko czasami potrzebuje godziny, dwóch wtulenia się w mamę w takich warunkach, że ta osoba się za bardzo nie zbliża. Bo to nie jest tak, że dzieci reagują, zanosza, zanoszą się płaczem na to, że znajduje się w ich otoczeniu ta osoba. Ale w momencie, kiedy ta osoba się zbliża, próbuje z tym dzieckiem za wszelką cenę rozmawiać, próbuje go nie daj Boże dotykać, a jeszcze mama oczekuje, że dziecko wyjdzie naprzeciw potrzebom tej osoby, no to w tym momencie jest panika. Ale w sytuacji, kiedy to dziecko jest blisko w objęciach mamy, a tamta osoba pozwala dziecku zachować dystans do tego momentu, kiedy samo będzie gotowe ten dystans przełamać, to zazwyczaj dzieci reagują pozytywnie i wcale im to przełamywanie dystansu nie zajmuje tak wiele czasu. Ja u siebie w gabinecie nie mam dzieci 12-miesięczne, półtora roczne. Ja nigdy nie przystępuję do badania po pięciu minutach obudu tych dzieci w gabinecie, ponieważ one muszą się do mnie przekonać, więc nieraz badanie, które trwa pół godziny, jest poprzedzone półgodzinnym takim przywitaniem, kiedy dziecko najpierw siedzi u mamy na kolanach i w ogóle na mnie nie chce spojrzeć, potem chodzi sobie, o, omija mnie szerokim łukiem, ale ogląda mój gabinet, a dopiero wtedy, kiedy ono jest gotowe w ogóle na mnie spojrzeć albo w ogóle usłyszeć mnie nie się do mnie uśmiechnąć, przystępujemy do badania. Dziecko potrzebuje dużo czasu na zapoznanie się z nową osobą, na uwierzenie w to, że ta osoba nie jest, nie jest zagrożeniem. Także tutaj po prostu my powinniśmy dać dziecku prawo do tego lęku i dać dziecku czas na to, żeby ono przezwyciężyło ten lęk wtedy, kiedy jest gotowe. Obca osoba, czy nawet taka, przy której dziecko nie czuje się zupełnie komfortowo, po prostu powinna zachować od niego dystans. Może się do niego uśmiechać, ale nie powinna przełamywać pewnej bariery odległości, nie powinna go dotykać, nawet nie powinna przez pewien czas się do niego odzywać. Jak dziecko będzie gotowe, to wtedy można nawiązać relacje. Natomiast dziecko po prostu ma naturalną tendencję do zachowania dystansu, bo nie wie, co o tej osobie myśleć. Dajmy im po prostu przestrzeń do tego, dajmy im czas. Tak samo są dzieci, które do trzeciego roku życia nie chcą się kontaktować z innymi dziećmi, nie lubią ich, bo są dla nich nieprzewidywalne albo zagłośne. Dziecko też ma do tego prawo. Dziecko nie musi, dziecko może. W każdym razie dziecku trzeba pozwolić na taką samodzielność, żeby czerpało wsparcie od dorosłego tak długo, jak długo tego potrzebuje i przestało je czerpać wtedy, kiedy przestaje być ono mu potrzebne. I tutaj dziecko powinno decydować. Nie powinniśmy go pozbawiać tego wsparcia, kiedy ono jest potrzebne, bo dziecko po prostu spanikuje ale też nie powinniśmy się narzucać z naszym wsparciem wtedy, kiedy już nie jest ono potrzebne. I w ten sposób dziecko znajdzie swój złoty środek, znajdzie sposób na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby i wejść tam, gdzie, gdzie, gdzie ma wejść, czy porozmawiać z tą osobą, z którą ma porozmawiać. Tylko, że pozwólmy mu decydować, jak długo tego wsparcia potrzebuje, bo ono wie. Dziecko jest naprawdę w, tym, w tej kwestii bardzo kompetentne. Tylko jeżeli my nie słuchamy dziecka, tylko słuchamy ludzi innych, którzy go nie znają, no to trudno oczekiwać od dziecka, żeby się dobrze w tym czuło. Ono wie i nikt inny nie wie. Zaufajmy dziecku. Zainspirowana mową chłopca z filmu, do którego link znajdziecie w materiałach, chciałabym rozwinąć wątek i jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy. Żeby nakreślić słuchaczom kontekst, pokrótce opowiem o co chodzi. Chłopiec podczas obiadu zwraca uwagę, że ośmiornica, którą ma na talerzu, musiała zginąć. A przecież nie można zabijać zwierząt. I co teraz? Mama chłopca się rozpłakała. Czy to była dobra reakcja? I jak powinna wyglądać rozmowa na taki temat? Ja jestem pod dużym wrażeniem tej mamy. Tutaj nie muszę mówić o dobrej i złej re reakcji, ponieważ mama była po prostu prawdziwa. Dzieci bardzo potrzebują prawdziwych rodziców z ich prawdziwymi emocjami. Także reakcja była fenomenalna, dlatego że mama nie usiłowała niczego udawać. Co jeszcze mi się bardzo podobało w tej mamie, to to, że dała dziecku przestrzeń do tego, żeby mówiło. Podczas całego tego filmu głównie dziecko mówi, mama słucha i podsumowuje to, co dziecko powiedziało. Ją autentycznie interesuje to, co dziecko ma do powiedzenia. I to jest taka najważniejsza cecha rozmowy z dzieckiem. To, że się go słucha. Nie, że się do niego mówi, tylko, że się go słucha. Dla bardzo wielu dorosłych rozmowa z dzieckiem polega na tym, że dorosły mówi, a dziecko ma przytakiwać, zgadzać się z nim i robić to, co, to, co dorosły mu każe. Większość rodziców, których tak naprawdę znam, próbowałaby dziecku wmówić, że ma to zjeść, że to nie, to nie było żywe, że to jest taka roślinka i tak dalej, ponieważ uważałoby, że oni wiedzą lepiej, czego potrzebuje to dziecko i każda droga do osiągnięcia sukcesu w postaci dostarczenia dziecku białka jest okej. Okay. Natomiast tutaj mama wykazała się ogromnym szacunkiem dla potrzeb dziecka, dla jego zdania, dla jego podejścia do życia i pozwoliła mu decydować o tym, co je i pozwoliła mu przede wszystkim decydować o tym, co myśli. I to jest szalenie ważne. My zdecydowanie za mało dzieci słuchamy, a za dużo próbujemy im powiedzieć, próbujemy im mówić, co mają myśleć, jak mają myśleć, jak mają interpretować świat. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby właśnie pozwolić im na wyciąganie własnych wniosków i posiadanie własnego zdania. Ten chłopiec tutaj ile miał? 2,5-3 lata może. I on miał własne zdanie. I to zdanie było przez rodziców respektowane i szanowane i uważane za co najmniej tak samo wartościowe, jak i własne. I to jest, wydaje mi się, że kluczem do relacji między rodzicem a dzieckiem jest właśnie to, co ta mama miała, czyli szacunek. Dzieci nie wystarczy kochać. Miłość to jest rzecz przydatna, potrzebna, ale jest to zdecydowanie za mało, ponieważ miłością możemy uzasadnić wszystko. To, że dziecku będziemy coś wmawiać, że będziemy je okłamywać, nawet, że będziemy je bić. Wszystko jest uzasadnione miłością. Natomiast jeżeli my weźmiemy pod uwagę szacunek, to sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo nigdy nie uderzymy kogoś, kogo szanujemy. Jeżeli kogoś szanujemy, to zakładamy, że nie wchodzimy mu w zdanie. Nie mówimy mu, co ma myśleć, jak ma czuć, jak ma widzieć świat. Dlatego właśnie to, co najbardziej tutaj mi się podoba u tej mamy, to jest ten ogromna doza szacunku. Nie chcesz? To nie jest. Tak uważasz? Ok, rozumiem cię. Pozwalam ci tak myśleć. Ja mogę myśleć inaczej. Mama tutaj w ogóle nie mówi, jak ona to widzi. Ona pozwala dziecku wyrazić siebie i szanuje to, co ono mówi, to, co czuje, to, co uważa. I to mi się wydaje jest jedną z najważniejszych rzeczy właśnie w relacjach z rodzicami i dziećmi. Właśnie szacunek. I on staje się podstawą do komunikacji, podstawą do tego, że obie strony mogą w tej rozmowie siebie wyrazić i zdania obu stron są ważne. W związku z tym, że odpowiedź na pytanie, jak przygotować dziecko do przyjścia na świat rodzeństwa, jest w Pani książce, którą możecie wygrać w moim konkursie, to pozostawimy sobie pewien niedosyt w tej kwestii. Drogi słuchaczu, jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, to koniecznie weź udział w konkursie. Szczegóły konkursu znajdziesz na www.kumatedzieciaki.pl ukośnik 01. Trudnym tematem do rozmowy zawsze są rozstania, te małe i te duże. Jak rozmawiać o śmierci kogoś bliskiego? Czy powinniśmy już wcześniej wspominać o przemijaniu, czy dopiero wtedy, gdy zaistnieje taka sytuacja? Ja uważam, że nie należy tego tematu wprowadzać sztucznie. To znaczy, o moje dziecko skończyło tyle i tyle lat, no to pora porozmawiać o... Nie, na pewno takie rozwiązanie uważam za złe. Natomiast bardzo łatwo jest znaleźć pretekst do tego, żeby o tematach przemijania i śmierci porozmawiać. To może być dobra książka i jeżeli dziecko ją zrozumie i, ją, i jego zainteresuje ten temat, to wtedy jak najbardziej należy o tym rozmawiać. Także nie warto czekać, aż wydarzy się coś dramatycznego, bo wtedy chociażby nasze emocje będą zbyt silne, żebyśmy byli gotowi na podjęcie tej rozmowy od podstaw. W momencie, kiedy na przykład tracimy my rodzica, to rozmawianie z dzieckiem o śmierci może być dla nas samych niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ to nasze emocje będą tak silne, że rozmowa będzie, będziemy dominować wszystkimi naszymi emocjami nad tą rozmową. I, I prawdopodobnie to, co będzie czuło dziecku nam gdzieś umknie, no bo my będziemy zbyt zaangażowani w tą sytuację. Dlatego dużo lepiej jest rozmawiać o śmierci wtedy, kiedy umiera rybka, chomik, kiedy tracimy żółwia, kiedy umiera ktoś nieznajomy, ale będący bliskim, na przykład kolegi z przedszkola, wtedy jesteśmy mniej zaangażowani emocjonalnie i jesteśmy w stanie rozmawiać. Co do samej rozmowy, przede wszystkim powinniśmy być szczerzy, do bólu szczerzy i mówić prawdę, i mówić to, w co naprawdę wierzymy, ponieważ dziecko wyczuwa nieszczerość z naszej strony i powoduje to u niego duży lęk. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, no to jest tam nieco łatwiej rozmawiać o śmierci w przemijaniu, no bo w tym momencie z pełną wiarą możemy powiedzieć, że tą osobę kiedyś spotkamy, że to nie jest tak na zawsze, że każdy umiera, ale i tak dalej. Ale jeżeli jesteśmy niewierzącymi, to nie ma powodu, żeby mówić coś wbrew sobie i wymyślać aniołki, w które sami nie wierzymy. Jeżeli jesteśmy osobami niewierzącymi, możemy powiedzieć o biegu materii w przyrodzie, o tym, że każdy, kto umiera, dostarcza czegoś komuś, kto żyje. Możemy porozmawiać o tym, że ta osoba nie umiera tak naprawdę tak długo, jak długo żyje w naszej pamięci. Że najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali tę osobę, bo to jest dla nas dostępny dar. Więc każdy ma swoją własną, swoje własne podejście do śmierci. Każdy ma swoją własną wizję. I tą wizję właśnie powinniśmy przekazać dziecku. Ale uwaga, zanim my zaczniemy ją przekazywać, zanim my cokolwiek zaczniemy mówić, zapytajmy a jak ono to widzi, jak ono to postrzega, co ono czuje, czego by chciało, czego by pragnęło, jakie jest jego wyobrażenie. Być może dziecko ma takie wyobrażenie, że w ogóle już nasze słowa, nasze zdanie nie będzie potrzebne. Być może ono coś swojego wie i jest mu wygodnie w tym, w co wierzy. Czytałam sporo książek na temat tego, jak dzieci postrzegają śmierć i ona funkcjonuje w ich życiu jakoś. One mają jakieś wyobrażenie, i często my tego wyobrażenia wcale nie musimy zmieniać. Co więcej, my się bardzo bo boimy rozmów o śmierci z dziećmi, natomiast one wcale nie są takie trudne. Dlatego, że dziecko rozumie tą sytuację na takim poziomie, na jakim pozwala im to jego świadomość. Dzieci mogą o tym rozmawiać, bo tego do końca nie rozumieją i wcale aż tak bardzo się tego nie boją. To jest, jeżeli... Dziecko czyta książeczkę, w której coś umiera. Na przykład jest taka książeczka na rynku, kto kogo zjada. I jest pełen cykl o tym, że jest kwiatek, którego zjada jakiś roślinnożerny, Ten roślinnożerny jest zjadany przez mięsożernego, a ten jest zjadany przez jeszcze większego mięsożernego i ten mięsożerny umiera i na tym wyrasta kwiat. I to też tłumaczy dzieciom w jakiś sposób. I to jest dla dzieci dużo łatwiejsze do przyjęcia niż dla dorosłego, bo to nie wiąże się z emocjami, które dziecko by rozumiało czy znało, i ono tak naprawdę jest gotowe do tej rozmowy na takim poziomie, na jakim to rozumie. I te rozmowy wcale nie muszą być dla dzieci takie trudne. Natomiast kiedy już umiera ktoś bardzo bliski, jest dla dziecka bardzo trudna sytuacja. I w tym wypadku koniecznie należy robić w sumie słuchać dziecka. Wsłuchać się w jego emocje, wsłuchać się w jego przeżycia. Nie pocieszać, tylko być razem. Dać prawo, żeby te wszystkie trudne emocje wybrzmiały. Tak jak każdy inny człowiek, dziecko musi się wypłakać. I zadaniem dorosłego nie jest pocieszanie, znajdowanie zastępników, tylko bycie przy tym płaczącym dziecku, nawet płacz razem z nim. Ale po prostu te uczucia muszą wybrzmieć. W tym momencie na rozmowy przyjdzie czas później, kiedy te uczucia będą już mniej aktualne. Natomiast dziecko musi przeżyć swoją żałobę. Każdy musi przeżyć swoją żałobę udawanie przed dzieckiem, że wszystko jest okej, okay, tak naprawdę próba ochrony go przed tą trudną sytuacją, działa odwrotnie. Dziecko nie może wyrazić swoich punktów. Czuje, że te emocje są nie na miejscu i będzie się borykać z tą sytuacją jeszcze przez długi czas. I to, co jest bardzo ważne jeszcze w tym trudnym temacie, to jest naprawdę nigdy nie kłamać i nie owijać w bawełnę. Mówiąc dziecku, że on zasnął, może wywołać potężny lęk w dziecku, że ja zasnę i się nie obudzę, tak jak tam mój chomik na przykład. To może budzić lęki, natomiast stwierdzenie, że on umarł jest łatwiejsze przyjęcia niż to, że zrasnął. Go nie ma, bo ja nie chcę zniknąć. Także tutaj naprawdę powinniśmy uważać, no, albo że odszedł. Jeżeli odszedł, to możemy dziecko wzbudzić wiarę w to, że wróci, a on nie wróci, bo on nie żyje. Także trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi i przede wszystkim nie kłamać i być szczery. Mówić to, co się wierzy. A przede wszystkim jeszcze słuchać tego, co czuje dziecko, co widzi dziecko, jak ono interpretuje tę sytuację. Bo dziecko samo bardzo często ma klucz do rozwiązania sytuacji, tylko dorosły musi umieć z nim być, umieć być obok ten pomóc dziecku ten klucz sami. Coraz częściej rodziny się rozpadają, rodzice dziecka nie mieszkają razem, są w trakcie rozwodu. Jak wytłumaczyć naszemu dziecku, że mamusia i tatuś nie będą mieszkać już razem? Co powiedzieć, kiedy dziecko zapyta się, dlaczego tak się dzieje? Jak wytłumaczyć dziecku, że to nie jest jego wina? Dzieci myślą, że to, że to ich wina wtedy właśnie, kiedy brakuje komunikacji, kiedy nie widzą powodu, dla którego tak się dzieje. Dlatego rodzice znowu tutaj muszą być po prostu szczerzy i przyznać się do, do porażki po prostu powiedzieć, nie potrafiliśmy się dogadać z tatusią. Nie kochamy się tak jak kiedyś. Trudno jest nam razem żyć, jesteś naszym dzieckiem, oboje ci kochamy, chcielibyśmy, żebyś był szczęśliwy, ale my razem nie potrafimy być szczęśliwi. Przede wszystkim właśnie dziecko nie będzie siebie odwiniało, kiedy rodzice wezmą na siebie 100% odpowiedzialności za tę sytuację i powiedzą dziecku tak, podjęliśmy wspólnie taką decyzję. To jest nasza decyzja, ponieważ my czujemy wobec siebie, czujemy ogóle to i to. Każde z nas chce być szczęśliwe, nie potrafimy być szczęśliwi razem, będziemy szukać tego szczęścia osobno. Ja podjąłem decyzję, my podjęliśmy decyzję, my chcemy. Jeżeli rodzice potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność, każda z osobna, mówić ja, a nie on jest winny, on to wszystko i tak dalej, to dziecko nie będzie szukało winy w sobie, ponieważ będzie wiedziało, dlaczego to się zadziało. Jeżeli się z dzieckiem rozmawia, odpowiada na dziecka pytania, tłumaczy, daje mu prawo do trudnych emocji, daje mu prawo do buntu, to dziecko pogodzi się z tą sytuacją. Natomiast tutaj bardzo potrzebna jest dojrzałość rodziców i ich odpowiedzialność za Ja podjąłem taką decyzję, ponieważ ja chciałem. To była niesamowita porcja wiedzy. Bardzo dziękuję, Pani Natalio, za poświęcony czas i cenne rady. Tobie, słuchaczu, również dziękuję, że dobrnąłeś z nami do samego końca. Dajcie znać na Facebooku lub w komentarzach poniżej, co Wam się podobało i czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć. Dziękuję.